Odcinek 5. Festiwal fantastyki Falcon 2015. Podczas spotkania autorskiego Andrzej Pilipiuk, autor ponad 50 książek, w tym cyklu o Jakubie Wędrowiczu oraz cyklu Oko Jelenia, opowiadał o wampirach i tym, czego chcą od niego czytelnicy. Witam Państwa bardzo serdecznie. W imieniu swoim i naszego gościa Andrzeja Pilipiuka, największego piewce wsi polskiej od czasów Prymonta, jak o sobie mówi. To nie ja, nie, nie, no nie ty? Nie. Na pewno? To jeden czytelnik, to jeden czytelnik o mnie tak powiedział, ja stwierdziłem, że to jest, ja że to jest fair, bo to idiotycznie brzmi, nikt tego nie weźmie na poważnie, a potem się okazało, że dziennikarze to wzięli na poważnie. Dostałem za to parę pędzków w życiu. Ale to, to nie ja wymyśliłem, dobrze. ale dobrze. Yy, ale z mojej strony to wcale nie będzie... Wsiądźmy. Nie będzie, nie będzie Witajcie czytelnicy! No. A... <plosy> Przepraszam za e, To nie będzie wcale pytanie o kolejne e, epizody Wędrowicza, tylko chciałbym cię spytać o Roberta Stormacher. Okay. Możemy o tym pogadać? Możemy o tym pogadać. O wszystkim zasadniczo możemy pogadać. E, pogadać. Dobrze, no więc Roberta Storma się jakoś tak przypadkiem, bo mi się taka postać była przydatna. Wcześniej, już troszeczkę jakby wszedłem w te klimaty. Jest takie opowiadanie po tamtej stronie o kolekcjonerze, który zna chińskie pudełeczko. Jest opowiadanie cpl L59, łamane przez dwa który z kolei jest o facecie, który znalazł, prawda, polski sterowiec zatopiony w jeziorze. Także jak gdyby pewien, pewne pomysły tego typu, na taką postać chodziły mi po głowie. E, aż końcu wymyśliłem badanie aparatu. Potrzebowałem do tego jakiegoś bohatera, więc wymyśliłem, że miał na imię Robert. Nie wiem, się bym się, że miał na imię Robert. To nie na wydawca. wydawcy. Cholera. Wierzę, że to na jego część, to możemy podwyżkę test. To trzeba wydawcy zasygnalizować, że to na jego część. E, w każdym razie tak, e, z nazwisko Storm z kolei mi się po prostu podobało, bo facet do takim nazwisku jest w kreści Kellermana Tunnel i stamtąd je zajebaniłem, a nie z komicu pod tym tytułem, bo nawet nie wiem, o czym jest ten komis. E, no i tak się ta postać, miałem już imię i nazwisko, wymyśliłem, wymyśliłem temu facetowi przygody i je napisałem. Zaczęło się w ogóle od pierwszego opowiadania aparatus. Miałem sen. Śmiało mi się, że jestem na giełdzie na pole i że jest tam Michael Jackson, ten Michael Jackson. I ten, że Michael Jackson sobie kupował jakąś taką dziwną blaszkę. która wyglądała na starą, a jak się ją płynęło palcem, to ona nie brzęczała raz, tylko kilka razy w jakiejś takiej sekwencji, jakby pozytywnej. Dziwiłem, nie no, blaszka to może nie, ale jakiś mechanizm. Mechanizm, który wydaje dźwięki, zaczęłem z tym kombinować. No i wymyśliłem sobie tytułowy aparat, który Robert Storm kupuje na giełdzie na kola. Drugie opowiadanie z tym bohaterem. To, była, to było to o osiołkach, ośla opowieść. O z kolei wymyśliłem także czytałem w córce w celach wychowawczo-dydaktycznych e, książkę o Pinokiu. i tam dojechałem do tego miejsca, gdzie Pinokio z kuplem trafiają do krainy zabawek i skutkiem nieróbstwa zamieniają się w osłon. Widziałem cholera, jakie to jest fajny pomysł na opowiadanie. Idealnie pasuje do metrowy, Będziemy w tak spróbować to na poważnie zrobić. Powierzałam, że nie, w sumie, mam taki pomysł, nie? Ukradniemy, w jego ideę. Tylko chcesz na poważnie, czy dla jajec? Myślę, że no co ty, no oczywiście, że dla jajec, no jak to niby chcesz na, chcesz na poważnie? Co? Ja nie napiszę na poważnie. No i napisałem na poważnie. A dla jajec do węgrywecza może jeszcze potem zrecytować. Także to były te początki, kiedy wymyślałem sobie postać Roberta Storma. Potem wymyśliłem, żeby był mniej więcej tak wykształcony jak ja, to znaczy, prawda, archeolog, że miał trochę zacięcie do grzebania, że się trochę na konserwacji różnych starych gratów. E, powiem od razu, że się na konserwacji tak jak on nie znam. A jeśli chodzi o grzebanie, tak jak próbuję wygrzebać różne, na przykład zdjęcia, stare zdjęcia z Wojcowej, stojdzie tak 40 razy gorzej niż ja. To jest taka moja, moje wyidealizowane bardzo alter Natomiast jeśli chodzi o jego kontakty z jego dziewczyną Martą, to mniej więcej dokładnie to, co ja miałem Dzięki, no w sumie w pełni <śmiech> odpowiedziałeś, na moje pytanie. A... W takim razie bym się spytał od odbioru Skórzeckiego. Ha, No to też jest taka postać, którą stworzyłem tak troszeczkę przypadkiem, a potem ją sobie jeszcze dodatkowo ulepszałem. Zaczęło się od tego, że w 1999 roku byłem z ojcem w Bergen. jechaliśmy sobie koleją przez nabeskie góry i czytaliśmy sobie przewodnik, co w tym Bergen właściwie można zobaczyć poza dzielnicą Hanzatów. Znaczy, dzielnica była jakby dla mnie takim punktem całkowicie oczywistym, chciałem to zobaczyć. Natomiast doczytałem, że jest jeszcze w Bergen Muzeum Trondów. Byłem ciekawe czemu tam. Generalnie w temacie byłem kompletnie zielony, ale stwierdziliśmy, że skoro jest muzeum, to trzeba je zobaczyć. Przyjechaliśmy, obejrzeliśmy dzielnicę Hanseatycką, potem szukaliśmy muzeum. Szukaliśmy muzeum bardzo długo, bo w przewodniku, jak się okazało, mieliśmy... Źle, źle e, zapisany adres ale połaziliśmy po mieście, połaziliśmy i w końcu, w końcu to muzeum znaleźliśmy. Okazało się, że jest e, w XIX-wiecznym bergeńskim leprozoru, więc obejrzeliśmy sobie budynek i stwierdziłem, że kurczę ciekawe miejsce, ciekawa historia. E, Wziąłem jeszcze taki folderek po niemiecku niestety. Potem się z nim strasznie wam, żeby go przeczytać trzeba napisać jakieś fajne opowiadanie o trądzie w Berge, tam gdzie przynajmniej jakiś tam ułamek kosztów podróży z zgłosił. Wróciłem do Warszawy, poszedłem sobie do Biblioteki Narodowej, wziąłem podręczniki chorób tropikalnych, historie medycyny, obłożyłem się księgami i wtedy się właściwie dowiedziałem, jaki tam fajny lekarz, prawda, funkcjonował dr doktor Gerhard Mauer Hansa. Zresztą jego nauczyciel Daniel Danielsen też był niezłym oryginałem. No i zacząłem tak dłubać przy tym, dłubać, dłubać, no i to mnie tak zafascynowało. Napisałem to opowiadanie 2586 kroków zaniosłem sobie do Feniksa. Czytelnikom się bardzo spodobało, a skoro już miałem... aha, teraz tak, żeby opisać koleczynie e, trądu Berget pod koniec XIX wieku. Wiedziałem, że tak, no nie będę tego pisał w środowisku norweskich lekarzy, którzy świetnie znają temat, tylko wprowadzę zielonego obserwatora z zewnątrz. I tak sobie wymyśliłem Polaka, który prawda, wyszkolony na carskich uczelniach medycznych już jeszcze, przyjeżdża do tej Norwegii dowiedzieć się, co to właściwie jest ten trąd i jak go tam, znaczy co to jest trąd, to wiadomo, było, bo w Rosji występował, ale jak go tam najnowocześniej zwalczają. Wybrałem datę tak parę lat po tym, jak Hansen odkrył bakterię tropu, metodą barwienia preparatu. Barwienie preparatu było wtedy taką metodą uważaną za szarlatanę. No i zamknęło mi się. Tu miałem fajnego bohatera miejscowego. Wprowadziłem fajnego bohatera z zewnątrz. Jedno z drugim bardzo ładnie zagrało. A jak już miałem wymyślonego doktora Skórzewskiego, to zacząłem go eksploatować po innych takich historiach, które nawiązywały do rosyjskich legend, w wydaniu ostatnich pisków nawiązałem do legendy starowierców, klasztorze Kiszla, był na poprzedniej prelekcji to usłyszał. Także potem się już toczyło dalej, jak weźmy strumę po To dobre pomysły jakoś tak przychodzą, wiecie Państwo, do no, przypadki. No, ale żeby mieć przypadkiem dobre pomysły, to trzeba mieć też ogromną wiedzę. to nie jest ogromna wiedza, to jest wiedza całkowicie powierzchowna. Ja czytam rozmaite dziwne książki, których państwo nie czytacie, stąd jak pokazuje wygrzebane tam okruchy, to się ja wydaje takim genialnym erudytą. To jest... To jest, to jest na tej zasadzie, że prawda zdolny amator, który przez 10 lat długie w jednym miejscu w końcu zdobywa wiedzę, że zagnie profesora. Zagnie profesora tylko w tym jednym malutkim temaciku, ale no na tym to mniej więcej polega. Znajduje ciekawe rzeczy i je pokazuje. Natomiast generalnie od spraw naukowych u mnie w domu jest moja żona, Ostatnio dostarczyliśmy na uczelnię jej doktorat 45 kilogramów wydruku. Efekt pięciu efekt lat rycia w archiwach poznawania historii oboju barokowego w Polsce. Z materiałem nutowym dziesiątki zapomnianych fantastycznych kompozycji. W takim razie spytam cię o taką rzecz, może przeskoczymy w inny klimat. WAMPIR-SM3 i WAMPIR-ZMO. Pobawiłeś się PRL-em. Powiedz coś o tym. No, PRL to taki kraj, który był tutaj zanim nas stwała trzecia rzecz po Nie, nie, wiem, <trym> nie wiem, która Dobrze. Generalnie było to tak. Szedłem sobie przejściem podziemnym w Warszawie do stacji metra Ratusz Arsena, koło placu Defilad. Myślę, że większość z Państwa była w Warszawie. To jest tu no niemal w centrum. No od no centrum miasta jest teraz przy kultury, ale taki ważny, ważny punkt na mapie Warszawy. No i tam jest, po, jak się idzie w stacji po prawej, taka gablota, gdzie czasem stoją manekiny w bikini, czasem stoją rowery. A raz leżały książki. I sobie, o książki. Podchodzę bliżko. A czarna okładka, czerwone jabłuszko, czy serduszko, czy coś takiego. A, zmierzchni. Obok leżały pamiętniki wampirów. Szkoła wampirów. Wśród martwych w, wśród martwych w Dallas. Żeby tam pasowały wakacje wilkołaków antyjabilanin, ale nie ich jeszcze na polski. W każdym razie stwierdziłem, o rany Julek, ile tego draństa już napisano. No i liczę. 36. Ja sześć. O, żeż w mordę. Idę dalej i tak myślę. moda jest. A tak właściwie, skoro jest moda, to dlaczego ja nie korzystam i nie piszę o kreści o wampira? Są notoki, a ja szybko piszę. No i zacząłem kombinować, co by tu z tymi wampirami wykombinować, żeby było fajne. No, tak, no nie, no pisać czegoś rodzaju zmieszku, no to, to oczywiście obciaki i e, Trzeba napisać tym biednym nastolatkom pod krótkę na zmieszkę. Czyli zrobić sobie ze zmieszku. To myśleć, co wiemy o wampirach? Cholernie bogate. Arystokracja. Mieszkają w pałacach. Mają dobre limuzyny. Kiedy tak napisać o wampirach, które są biedne w bo wampiry są pierońsko-silne, zmienia się w nietoperze. Napisać o wampirach, które generalnie nie są pierońsko-silne i które nie umieją już się zmieniać w nietoperze. Ok. To już mamy jakiś tam pierwszy pomysł. Co dalej? Myślałem, myślałem, myślałem. Jak stwierdziłem, a gdyby osadzić fabułę w czasach komunii, Postawić te wampiry wobec problemów, których nie znają żadne inne wampiry na świecie. Ulokować te wampiry w świecie, który... Powiedzmy sobie, mamy teraz kapitalizm, nie? No, jeśli by były wampiry, no to by zostały po prostu namierzone i zlikwidowane albo siłami państwowymi, albo przez prywatną agencję. No, zlikwidację trzeba. Zobaczymy sobie świat, gdzie tych wampirów w ogóle nie może być bo nie pasuje to do ideologicznego obrazu tego świata. Co więcej zrobił mi się taki klincz, skoro są wampiry i komuna o nich wie, no to musi oddelegować kogoś, który będzie likwidował. Oczywiście jest tam cała pseudonaukowa teoria, co to są wampiry, ale jednocześnie stwierdziłem, że to tak jak za komuny, jak wszystkie te grupy, skrajne służby, które niby mają problemem się zająć, a się zajmują nim tak, żeby go nie zlikwidować, bo w tym celu przestaną istnieć. Więc tutaj ten major Mefry to szef Wydziału Z u te wampiry zwalcza, ale tak, żeby ich broń Boże nie zwalczyć. No i oczywiście wiadomo, no jeśli, jeśli komuna, no to u Oczywiście odpowiednio głupi funkcjonariusze, żeby to wszystko możliwie wyszycić, bo komunalnie nie lubię. Znaczy uzyskałem świetny efekt, bo w jednej książce dokupiłem do jednocześnie i komu, komu, i vampiru. No tutaj to już się potoczyło łatwo. Wymyśliłem sobie, że tak, czytelnicy mnie latami prosili, że wszystkie dziewczyny u mnie to jakieś takie super ładne, inteligentne, wysportowane laski, aby się przydała jakaś jedna, chociaż tak głupsza. Nie dobrze kochani czytelnicy, zamawiacie głupią dziewczynę, będzie głupia dziewczyna. No to tak, niektórzy czytelnicy ludzi, że u mnie jak jakiś ateista, to od razu go wędrowycz likwiduje i zakopuje. Dobrze, to Panie czytelnicy, będą ateiści, którzy przeżyją. A najpierw połączmy jedno i w drugim będzie drugie, jak but ateistka, której prawda, nawet z wampirzeniem nie wyleczyło z saturnictwa. Wyra myśli, że prawda, dlatego nie może dotknąć krzyży to prawda, autosugestia. W każdym razie wymyśliłem sobie tą historię no i to już się potoczyło. No, wymyśliłem dziewczynie partyjną rodzinkę. stwierdziłem, co ta partyjna rodzinka może zrobić jakiejś się córka, jak się córka z I Mówię, fabuły zaczęły dosłownie wysyłać jak króliki z kapeluszki. Notowałem, notowałem, notowałem się to Napisałem Jeden tom, drugi tom, a teraz będę pisał tą piąty. Zostawiam sobie jeszcze parę fabuł na dwa tomy, które się będą działy za Polski Ludowej. A teraz do kopie początku naszego kapitalizmu. <grymne> a co no mogę zdradzić, no wiesz, tam takie drobiazgi. Rodzina Bronów dostaje partyjne polecenie, że teraz zarządzi się kapitalizm. Stary brona z synem Radkiem nie bardzo wiedzą, co to jest ten kapitalizm, ale mają Marksa Engelsa, to czy to wyzysk wyzysk, wyzysk, wyzysk, wyzysk, dobrze, to już będziemy wiedzieli, co robić. No, a z kolei majorowie i majorowie, tak, wampirom zamykają fabrykę. Bo była kompletnie nierentowna, a do tego jeszcze majorowi nefrytowowi likwidują obecnie. W dodatku się okazuje, że jego wydział był tak ściśle tajny, że w zasadzie nigdzie nie jest odnotowany jego istnienie, w związku z czym nie jest, że mu się ani renta, ani emerytura. Z wieprzem No i. Postanawia połączyć swoje siły i bezrobotne majorne fryta, zatrudnia bezrobotne wampiry, nowo powstręcej firmy w indykacji mienie. A dalej będzie jeszcze gorzej i wszystko będzie brudne i wszyscy się umoczą i wszyscy się zdemoralizują w dziesiąty sposób. Tylko ten jedyny nieszczęsny wilkola, jedyny pozytywny popada na no trudno że a przynajmniej nie są to inteligentni bohaterowie. Macie takich bohaterów, jakich zamówiliście. <grywa> <grywa> Dzięki. Andrzeju, czy mogłabym spytać o... Um, będziesz ciągnął kuzynki? E, powiem tak, mam fabułę, która teoretycznie może posłużyć na piąty tom tylko ja to muszę jeszcze na tym posiedzieć i ją dokładniej wymyślić i zobaczyć, czy to mi wystarczy. Wiecie państwo, z fabułami jest taki problem, że pomysły mają różną nośność fabularną. Jest pomysł, który, na którym zrobimy cykl powieści. Jest pomysł, na którym zrobimy pojedynczą powieść albo pojedynczą powieść w cyklu. Jest pomysł na mikropowieść, jest pomysł na opowiadanie jest pomysł na taki, taki tyciutki szorcik. Najgłódsze opowiadanie w życiu, prawda, jakie napisałem. Była sobie szafa gdańska, która chciała zostać w polskim szlachtwicy. Mam do tego pełne prawo, ma biała. jeszcze więcej w wina niż mnie. A to taki, powiedzmy, żart literacki. E, natomiast e, powiem tak, no, ten pomysł, który mam, e, muszę nad nim posiedzieć i pomyśleć, porozwijać. Nie wiem, czy mi wystarczy, żeby zrobić z niego powieść. Pierwotnie planowałem czwarty tom zaginioną jako zbiór trzech mikropowieści. Tylko jedna mi przyszła za krótka, jedna mi strasznie spłuka, trzecia się nie zmieściła. Więc yy, plany są, natomiast trudno mi powiedzieć jak z realizacją, może pod koniec nadchodzącego roku do tego sią. W najbliższym czasie, jak już mówiłem, chcę się zająć kolejnym wampirem, kolejnym wędrowyczem. Yy, i Mam w planach kolejny zbiór opowiadań bez Jakubowa. Bo już tam mam parę fajnych fabuł zanotowanych i... Do zbioru opowiadań o Wędrowyczu mam już jedno opowiadanie. Do zbioru opowiadań o wampirach mam półtora. Także jeszcze jakieś 20 do każdego i będzie. Yy, to w takim razie, wiesz co... Mm, może coś panu samochodziku? Podstępny jestem, wiem. Jak Pod, to podstawę. Dobra, no co mogę powiedzieć o panu samochodziku? Że jej ma się dobrze, tylko ja już go nie piszę, ale tam dojechaj do 130. już już chyba. Nenecki Cieniaz. 17? Nie, 19 napisał. E, Przejdźmy, powiedzmy sobie tak. Jak już trochę na poważniej. Znaczy to było tak, że no, po śmieci Nienackiego zaczął kontynuować serię Jerzy Szumski. E, Naprawdę nazywał się Ignaciuk. E, moja siostra wówczas, panienka no, 17-letnia, coś takiego, 16-letnia, dostała pierwszy tą kontynuację od jakiegoś swojego kumpla. No, więc siłą rzeczy ja też to przeczytałem z grzytnem, zębami stwierdziłem, może ja bym to lepiej napisał. Traf chciał, że jakieś pół roku później zadzwonił do znajomego pisarza Pawła Siedlara. No i on mi powiedział: Wiesz, Raczej, tak próbuję wydać to swoje, czekając w ciemności. Wysłałem do wydawnictwa warnia. I wiesz, co ci wariaci mi odpisali? Oni no nie potrzebują horroru. Natomiast, bym chciał pisać kontynuację przygód pana samochodzika, to nie szukają autora. No idijacie. A, szukają. Miałem wtedy takie opowiadanie: tajemnicach Góry Góru czy jest to Stwierdziłem, że no może to jest jakaś szansa. Dwa tygodnie wyjęte z życiorysu napisałem, prawda, pan samochodzik Jarka Nowego. Wystarczyłem do wydawnictwa Warmię. Czyli ja wtedy próbowałem bezskutecznie wydawać wędro czyli To wyglądało tak, że składałem w wydawnictwie, bo powiedzmy sobie pół roku miałem odpowiedź odmowną albo z propozycją 150% 60 groszy z Natomiast tutaj było tak, że ja to wysłałem chyba jakoś, nie wiem, w czwartek, może w piątek. Na w następnym tygodniu chyba w środę albo w czwartek zbieram się, żeby jechać na uczelnię. I mi dzwoni telefon. Halo? Dzień dobry, prawda, Jerzy Nowak, wydawictwo Warmia. Przeczytaliśmy pański maszynowis. <śmiech> Ale jak to już przeczytałem? My byśmy to wydali, przyjdziemy w przyszłym tygodniu do Warszawy podpisać umowę. To jest możliwe? Dlaczego? W fantastyce nie mamy takich wydawnictw. Dobrze. W każdym razie trochę się to przeciągnęło, to z tego tygodnia się zrobiło 10 dni. Ja stwierdziłem, że wchodzić wydawcę póki gorący. No i spotkaliśmy się w restauracji, podpisaliśmy umowę, od razu przywieźli pieniądze, co w ogóle nie tego wstąpiło. To, to, to, to jest możliwe. No i tak spytałem mimochodem, czy ewentualnie jakaś dalsza współpraca. To, jak pan napisze, to proszę nam przesunąć. Tu jest pół. No i bardzo dobrze nam się współpracowało. Bardzo mile wspominam ten czas. Przez 6 lat napisałem na nich 19 tomów. Wiem, że powinienem 20, taka ładna, okrągła liczba by się to zamknęło w sensownym tym. Potem jak podliczam do reszty dorobku, to mi tak jakoś te 19. Ale, ale już nie dałem prawie tego 20, już wtedy publikowałem pod własnym nazwiskiem, pod koniec już inaczej musiałem podzielić moce przerobowe. Ale powiem bardzo dobrze, że tą współpracę, bardzo fajnie się rozliczali, bardzo uczciwie. Nie powiem terminowo, bo mi płacili zawsze przed wydaniem książki. Kosmos. No, czegoś takiego do dziś Polska fantastyka nie osiągnęła tych standardów. No w każdym razie fajnie, fajnie było, ale dzięki tym pieniądzom wdałem skończyć studia, pojechałem z ojcem do Norwegii, pojechałem z narzeczoną do Norwegii dwa lata później. I jeszcze tam, prawda, łatałem sobie tymi samochodzikami budżet przez pierwsze jakieś dwa lata małżeństwa, zanim wędrowiec zaczął generować wreszcie dochody umożliwiające prawda, przeżycie tam na poziomie tego minimum socjalnego. Także nie wstydzę się tego, co robiłem. Jakoś się szczególnie tym nie chwalę. Państwo, tu jest taki problem. Byłem chyba w Częstochowie i to był rok. A woła, 2001. albo 2000. I się tak y, złapałem, że ja już mam tych samochodzików nacykanych kilkanaście sztuk. Przecież Boże, jakbym wydał kilkanaście powieści science fiction, to czapkowskim mi własną czapką puty polerował. To była taka trochę robota, no nijak nie popychała mojej kariery w tym kierunku, w którym bym chciał. Owszem, generowała pieniądze, za które ja żyłem i w wolnych chwilach mogłem zgać różne w których nikt nie chciał, ale no... No nie, no w każdym razie, jak ktoś z Państwa chce tam sobie sięgnąć i poczytać, nie jest to taka jakość u Nienackiego, ale raz próbowałem uzyskać jakość u Nienackiego. Nie, to też jest dobra historia, może go opowiem? Słuchajcie, e, historia jest taka. Stawiałem, że raz w życiu dorównam Nienackiem z jego samochodzikami. Postaram się pobytu, bo. No generalnie wydawcy nie stawiali tej po, pożyczki jakoś szczególnie wysoko. Eee. Widzisz że dobrze, napiszę samochodzika takiego, żeby był... Eee. Napisałem, pan samochodzik oko jeden. Pan samochodzik i głupi pomocnik, szukałem pieczęci związku z No i cóż, przeczytali wydawcy i pierwszy raz wyrzustanęli oko. Nie stwierdził Pan, Panie że. To jest dobre, tylko to jest zbyt statyczne. Niech pan to więcej fabuły, żeby jakiś pościg samochodowy, jakieś mordopicie, coś takiego. Ech, dobrze. Dopisałem im fabuły na całe 60 stron. Nie, niezłe, niezłe, panie Andrzej, tylko pan, To nam za bardzo spuch ten maszynopis. Niech pan tak weźmie, wykraczy 140 stron opisów załodowych. Dobrze, wychlastałem je, ile chcieli. Przeczytali i powiedzieli, Wie pan, panie że my tego nie weźmiemy. to by nam obniżyło poziom serii. Sobie suknicy. tak się pisarza nie traktuje. No i w następnych samochodzikach zaczęli zostawać tego po kawałku, o czym sami nie wiedzieli. Zaczął tą pojść recytigowe. Znaczy, tutaj dobra scena, to wycina troszeczkę, bo zmieniam w ogóle ją. mi to trochę roboty. Minął rok, dzwonił do mnie. Panie Andrzeju, pan, pan napisał nam kiedyś takie coś pan samochodzi, dwie oko Myśmy to odrzucili. a wie Pan, co to nie jest jednak, bo my byśmy to wydali. Polera <głosy> <głosy> <O>, jasne. <głosy> Wydali już połowę. <śmiech> ale mam no, nie, wiecie, panowie, to faktycznie straszna kaszona była. Ja to muszę napisać od początku. Wiem, że tytuł Oko Jelenia mi się za bardzo podoba i on mi się przyda do czego innego kiedyś. I go zafomikowałem. Z, tego, z tej połówki, która została, dopisałem zupełnie inny początek. I tak powstał, prawda, pan samochodzik i relikwierz świętego Olafa. Bo tak się tworzy ten plan. To są te brudne korzenie tych pięknych kwiatów. Fajnie, że nawiązałeś do Fajnie, że nawiązałeś do klimatów norweskich, bo chciałem spytać zarówno o norweski dziennik i o oko także bo większość akcji dzieje się właśnie w tych terenach, ale y, y, ostatnio przeczytałem tą najnowszą część i y, to na inne pytanie mi odpowie. Najpierw chciałem spytać, czy to tylko wynika z tych twoich podróży do Norwegii z tatą? Znaczy powiem tak, yy, zasadniczo zainteresowanie Skandynawią u mnie wynika z tego, że za bo jednego znajomi ojca ze Szwecji przysyłali nam paczki yy, Ojciec był w Szwecji w 1978 roku, więc miałem w domu trochę folderków ze Szwecji, które wtedy przybyły. takich turystycznych, w większości czarno-białych jeszcze. A mnie tak ta Skandynawia zawsze interesowała, no jest to taka kraina, prawda, tam gdzieś na północy, yy, stojąca na bardzo wysokim poziomie rozwoju cywilizacyjnego, o czym świadczą te nieliczne przedmioty, które nam stamtąd przysłano w paczkach i produkty żywnościowe. Wiecie państwo, idiotyzm. Yy, w jednej paczce było chyba, nie wiem, cztery puszki czy pięć puszek pasztetu. Taka blaszanka, z drugiej strony folia, w środku pasztet. Yy, Pakowane próżniowo, więc w kresle, A jak się zjadło, otworzyło i zjadło pasztet, to byłoby było wypukłe. Jak się to tak fajnie psztykało, psztyk, psztyk, psztyk, psztyk. Jeżdżę na tym obrazek Wikinek. Ja to umyłem i rozdałem kumplą. Myśmy chodzili i psztykali, byliśmy tam pięciu przytykaczy Jaki to był szpan, nikt czegoś takiego nie miał, jeszcze z wikinkiem. To jest, dla dzisiejszego pokolenia jest w ogóle niezrozumiała sytuacja. To były czasy, kiedy każdy zagraniczny papierek obojętny jaki był pewnym ciekawym kuriozum. Jak miałem, prawda, folderek szwedzkiego ogrodu zoologicznego, na, na, na pierwszej stronie była taki paczka rozpływająca się tutaj taki mały, ledwy stawak w głowie. To był odlot, to, cała klasa oglądał z zapatem. Także, okej, okay. no więc tutaj się zainteresowałem tą Skandynawią. Od tej strony jak tylko miałem trochę pieniędzy, to wziąłem ojca sobie pojechali taki trzytygodniowy objazd po tym, gdzie stwierdziliśmy, że sakramensko drogo. Ale, ale... Co nieco zobaczyliśmy, dwa lata później pojechałem w podobną trasę ze swoją wówczas narzeczoną. Potem na siódmą rocznicę ślubu pojechałem wreszcie w podróż poślubną z moją żoną na Gotlandię, a dwa lata temu żeśmy sobie zrobili prawdziwą podróż poślubną bez dzieci tam, tam na dziesiątą rocznicę. Znowu do Bergen. Tanimi liniami do Oslo. Jak paniska norweską kolej przez norweskie góry. I w Bergen w Hotel zafundowaliśmy na dwie noce. Także po pobytu. I wycieczkę po Fjordzie, bo to tak było romantyczne, żeby było. Także to są te moje zainteresowania takie czysto. natomiast trochę się interesując Skandynawią. No to jakby temat pogłębiłem, bo gdzie sobie przypadek? Byłem z żoną właśnie drugi raz w Bergen. Poszliśmy sobie oczywiście do Muzeum Trądu. W jej krewna z kolei pisała pracę magisterską na temat chorób tropikalnych i spytała, czy moglibyśmy jej jakieś foldery przypisnąć. Więc i kupiliśmy taką książkę po angielsku o Trądzie w Bergen. Ja to sobie kartkowami tam znalazłem. Takie zdjęcie z konferencji lepro, leprologicznej, które mnie zainspirowało do napisania opowiadania. Reputacja z najnowszego zbioru. Ale też ciekawostka: na jednym zdjęciu był dr Hansen przy mikroskopie. Ja stwierdziłem: Ja to wnętrze gdzieś widziałem. Ja to wnętrze pojażę z jakiejś innej publikacji. Zacząłem grzebać i znalazłem, znalazłem identyczne wnętrze, tylko przy mikroskopie siedział Fridio Nansen, Młody. Grzewnę w internecie, po, prawda, różnych norweskich tych. I wygrzebałem fantastyczne zdjęcie, gdzie jest na jednym zdjęciu prawda, dr Hansen, dr Danielsen. I młody nazw, który im nalewa herbatę. To taki szczawik student, który 19 lat. wiem Boże, to oni się znali osobiście. To no, w końcu nieduże miasto. <grym> Także tak jakby pogłębiam, pogłębiam te zainteresowania, czytam na przykład relacje polskich podróżników, którzy wędrowali po Skandynawii pod koniec XIX na początku XX wieku. Bardzo takie ciekawe, ciekawe są to rzeczy. Znaczy dla mnie ciekawe. A jak znajdę jakiś ciekawy, to i państwu w jakimś z sprzedał? To może nawiążę do twoich opowiadań, A Astrid Lindgren ogóle... też lubiłem czytać. <grych> <grych> Wiesz, zastanawia mnie taka sprawa. Ciebie jest, no nie wiem, przynajmniej dla mnie charakterystyczne, że bardzo mocno fascynujesz się dawnym cesarstwem rosyjskim i... I widzę, że jest duża admiracja z twojej strony do, do tego ustroju. Odniesiesz się do tego? Cesarstwo rosyjskie mi się podoba, bo trzymało socjalistów za mordem. I w zasadzie tak. to jest główny powód, dla którego mi się podoba, bo w zasadzie wszystkie pozostałe, wszystkich pozostałych powodów mi się nie podoba. E Powiem tak, no był to kraj ciekawy, był to kraj w miarę sensownie zarządzany, w każdym razie lepiej niż wszystko, co tam było później. Eee, ten okres po reformach stołówki, kiedy ta Rosja zaczęła się zmieniać, kiedyś stał kraj taki normalny wreszcie. Wreszcie jakiś taki sensowny, gdzie, sobie, gdzie w Petersburgu ludzie kupowali sobie mieszkania Anglicy, Niemcy bo tam. Fajne imprezy były jesienią i fajnie się w tym mieście żyło. No tak jak się teraz kupuję w Dubalu, spekulacyjnym, to teraz już pewnie Była taka fala przed I wojną światową, masa cudzoziemców kupowała mieszkania w Petersburgu. Także... Jakoś, jakoś powiem tak, no, zetknąłem się z tą... Wszedłem w tą kulturę rosyjską trochę głębiej niż przeciętny Polak, nawet wypowany za komuny. Trochę o tym poczytałem, trochę sobie poczytałem wspomnień rozmaitych więźniów ustroju carskiego, więźniów ustroju komunistycznego, stwierdziłem, że może za cena był za mordyzm, ale jednak było lepiej niż potem. I przy okazji nazbierałem całą masę rozmaitych, mniej bardziej przydatnych informacji, nie kto był tu w zeszłym roku, w kolekcji o rosyjskich anarchistach i terrorystach i ich kubak Roku, czy dwa lata temu? Dwa lata, temu. Dwa lata temu. Także powiem tak, że kraj był wielki, ludny i zaludniony przez nieprawdopodobną masę rozmaitych świrów. I przez to ciekawy, bo zawsze można jakieś takie drobiazgi z skórzu wieków i pokazać ludziom. I będzie fajnie. Próba, próba zamachu na Aleksandra II, gdzie Terrorysta się zatrudnił jako prawda, robotnik przy przebudowie rezydencji, przy przebudowie pałacu zimowego i codziennie prawda, po robocie przynosił po trochę dynawitu i ukrywał w Wersalce, aż tam zgromadził kilkadziesiąt kilo, a kanciapę, gdzie mieszkał, miał dokładnie pod salą balą tylko trzy piętraniczne. Tam nastawił mechanizm zegarowy i poszedł z innymi robolami opijać, prawda, w tej, że mu się syn urodził, Także mieć alibi. jak pieprznęło, to zniosło, prawda, od piwnic po dach cały spóźnił jakieś 7-8 minut. Także to są takie, powiedzmy sobie, ciekawostki, ciekawostki rozmaite. Czy tam, prawda, ten wariat e, Anton Opusijenko, który kilkadziesiąt kilogramów dynamitu przywiózł do Petersburga po prostu w baliste w przedziale Czy ten, co prawda, w inny terrorysta, który wpadł, też przyniósł z masę dynamitu, tylko bał się to powierzyć bagażowi, więc sam dźwigał taką walizę. I się okazał, że i to taki dobrze ubrany koleś, sam dźwiga taką ciężką walizę. To No, takie piękne. Czy zamach na Cara miniony, bo robili podkopy z, z piwnicy sklepu. Znaczy, od, od ulicy był sklep z serami. A z piwnicy drążyli w podkop, żeby podłożyć minę pod główną ulicą w Petersburgu i wysadzić, co jak będzie przejeżdżał. No. I w zamachu daremnił u rosyjski sanefi, bo przyszli rozejrzeć się i stwierdzić, że jest brudno w tym sklepie, jak w chlebie, nie wolno sprzedać synów taki Ty wynosi się tutaj, pieczętujemy lokal. <śmiech> <śmiech> fantastyczne, fantastyczne historie, które, które można, można odkurzyć, można. Można opisać, można odmalować. Natomiast, cóż, no, szczególnie carskiej Rosji nie kocham. No, jak ją porównuję z późniejszymi, to owszem, jest, nadaje się ona do polubienia, ale też no, pamiętam o tym, że jednak osz, te carskie władze to nas uciskały na wszelkie możliwe sposoby i jednak nasz rozwój hamowały. Fakt, że mieliśmy gospodarczo nieźle, bo mieliśmy otwarty rynek, Rosyjski, bo celnej, może zabrakło 20 lat jeszcze, bo polskie firmy eksploatowały carską Rosję dość ostro i tam po powstały nieprawdopodobne fortuny polskie. Czy może jeszcze powiedzmy 20 lat dałoby się łapówę, wymieniło cenę na jakąś sensowną. wszystko można było za łapówę Dobrze. Słuchaj, spytałbym Cię o ostatnie, ostatnią część oka jelenia. Chciałeś przedstawić rzeczywistość powstania styczniowego? Upadek jego właściwie? Znaczy, powiem tak, ja na dobrą stronę nie chciałem przedstawiać powstania styczniowego, bo stwierdziłem, że, znaczy jak zaczynałem pisać oko jelenia, to stwierdziłem, że na pewno będą centralne obchody rządowe i na pewno się pojawi masa literatury na temat i na pewno się pojawi masa beletrystyki na temat. Trzeba wpłynąć nie głównym ruchem, tylko trochę obok i zgarniać tam skarb. Więc pomyślałem sobie, że takim ciekawym momentem będzie chwila, kiedy powstanie już w zasadzie definitywnie upadło, gdzie jeszcze tam się próbują nieliczne, nieliczne grupki powstańców trochę odgryzać, ale już jest zasadniczo późno na wszystko. No i cóż, wymyśliłem, wymyśliłem, że sobie fabuła osadzę jesienią 1834 roku i tak ją osadziłem. To już jest okres, kiedy nawet większe jednostki rosyjskie są wycofywane na stałych, do stałych garnizonów, bo w zasadzie nie ma, nie ma większych powodów, żeby tam robić porządku. No i tak to w tym miejscu osadziłem. Natomiast cała reszta jest no, tak, jak się udało szczegóły odrobić, tak jak się udało szczegóły posprawdzać. Jeśli tam jest napisane, że prawda, ta chodziła do takiej, a takiej pensji w Lublinie, to sprawiedliwe, że ta pensja w tym czasie faktycznie funkcjonowała. Pytania z sali. Czy co się ukazało po reputacji, czy jeszcze... A co się, a co się ukaże Pytanie w najbliższym czasie? Czy myślę, że kolejny to Wampirów? Mam w planach trzy książki. Która będzie pierwsza? Mam w planach trzy książki. Zobaczymy, która mi się będzie pisała najlepiej, to ta będzie pierwsza. Są rozgrzewane wszystkie. Trzy. A ten rytuał z oka jelenia, w którym panie żegnają udających się, to jest na podstawie jakichś źródeł? Czy eee, tak, tak, tak. tak. Ja to czytałem, czytałem o takim pożegnaniu, że stosowano je na wołynu i na podolu. Ludzki obyczaj jest... Chyba, osob... chyba wszyscy, wszyscy znajomi tak. sądzili, że to zostało zreślone. Nie. nie, nie, nie, nie. Jest nawet, czytałem potem artykuł Lisiewicza w Nowym Państwie, gdzie on wspomina któregoś z tych naszych bohaterów okresu II wojny światowej, że jego dziewczyna tak pożegnała. I on był zaskoczony. No potem facet po wiesz tam w Argentynie osiągnął. Także ten zwyczaj, powiedzmy sobie, w czasach powstania styczniowego jeszcze miał rację bytu, potem zanikał już. Ale... Wiem, że fajny w sumie. Sympatyczny. Sympatyczny. Optymistyczny Mam do tego. wrócić. A nawet jak się nie wróci, to przynajmniej. Pamiątka zostanie. Nie zostanie nawet pamiątka, ale, ale miło było Dobrze, czy macie jakieś pytania jeszcze? Znaczy ja sobie sprawę, że pan to pytanie pewnie często słyszy, ale planuje pan jakąś kontynuację przekóst Staszka i Marka? Eee, zapewne tak. Znaczy ja mam w Ulanach napisanie kolejnego kilku księgu Oka Jelenia, który będzie się rozgrywał w XVI wieku, ponieważ tam parokrotnie sygnalizują, bo hoteli się domyślają, że ktoś jeszcze w tych czasach przebywa, więc chciałem opisać, co była ta druga grupa. Niech drogi się nigdy nie przecięły, ale, ale myślę, że... To trzeba o tym wspomnieć. Bo jest potencjał, i no jest też masa takich ciekawostek z północnych Niemiec, z Niderlandu, z tych miejsc, gdzie Hansa jeszcze działała znacznie, w tych czasach znacznie mocniejsza w Polsce i gdzie można byłoby tamtą fabułę zahaczyć i, i ładnie wyprowadzić. Także nowi bohaterowie, nowe, nowy kilku ksiąg, ten sam artefakt. Natomiast, czy będą dalsze w przygody po sobim zwierciedle? Zapewne tak, tylko to trzeba to się trochę odleżeć. rok temu obiecywałeś zetknięcie handlowy czas Brzechu. Tak, jest napisane. Aha, czyli Opowiadanie cię. tak, opowiadanie, gdzie jak upędrowył swoją akademię Pana Kreksa, jest już napisane i przyjdzie do nowego zbioru. Nie ma mamy tam. mam <śleski> e, ponieważ Sekundkę! W kilku książkach pojawiają się wspomnienia, o, wzmianki o innych pana książkach. Na przykład w kuzynkach, kiedy e, jedna z, z kuzyn starszewskich czyta książkę o czy albo kiedy widzą Wędrowicza w muzeum. Czy jest możliwe, żeby napisał jakiś crossover swoich książek? W jednej książce wystąpią bohaterowie wspólne przygody. przygodzie? <śmiech> <śmiech> tak, nie <mówię> pytanie. <śmiech> Jest to niewątpliwie bardzo dobry pomysł i warto rozważenia, ale chyba jednak nie aż tak. Znaczy można sobie robić ja z czytelników, ale no, trzeba znaleźć ten złoty środek i zachować pewien umiar. E... Znaczy owszem, no pewne, pewne wątki się tam czasem zderzają i e, czasem pewne rzeczy są sygnalizowane. Wzajemnie to tak powiedzmy, żeby tylko pokazać czytelnikowi, że wszystko się jednym uniwersum, jak gdyby, trochę tego. Że jedno nie wyklucza, drugie. To w takim razie spytam Cię jeszcze o... Bo widzę, że lubisz się przemieszczać w czasie. I my w operacji Dzień Słyszenia chłopaki nagle trafili do którego wieku? 16, 17? 17, dokładnie. A to ci ułatwiało y, jakoś, y, to czego się uczyłeś, ułatwiało ci zapoznanie się z realiami epoki? Znaczy to na pewno, bo ja chodziłem na proseminarium z archologii późnego średniowiecza i czasów nowożytnych do profesora Jerzego Krupę i to wyglądało w ten sposób, że na przykład analizowaliśmy rozmaite drzeworyty, ryciny, od strony takiej tego, co się w arkologii nie zachowuje, albo zachowuje się słabo. Że na przykład jest rysunek, gdzie dwóch polesi rozciąga sznur wzdłuż belki, a trzeci stoi obok stoporem. I teraz pytanie, co oni robią. Tak na pierwszy rzut oka mierzą długość belki, ale ja wtedy wysunęłem teorię, że to może być tak zwane sznurowanie drewna. Naciąga się drewno wzdłuż belki i patrzy, co wystaje, żeby to siekierką zgolić, żeby belka była bardziej gładka. E, także czy na przykład oglądaliśmy taki, taki rysunek, gdzie jest. <śmiech> Leży sobie facet, nad nim stoi dwóch świętych zaurolami. Jeden trzyma piłę a facet jedną nogę ma czarną. To no, pierwsza interpretacja, jest to prawda amputacji. No, druga interpretacja, nawiązanie do legendy o świętych kosmi i dami, a nie patronach chirurgii, którzy rycerzowi chrześcijaninowi przeszczepili nogę poległego Saracena w miejsce jego utracone. Także tego typu detale się uczyliśmy, czy na przykład no, takie zadanie określić, kiedy w Europie pojawia się kiełbasa. Na podstawie dostępnego materiału ikonograficznego. I nagle się okazuje, że tą kiełbasę wymyślono w drugiej, trzeciej ćwierci XVI wieku. Wcześniej jej nie ma. Na żadnym obrazie. Kiełbasa w znaleziskach archeologicznych się oczywiście nie zachowa, ale dzięki obrazom wiemy, że była. Bo jeśli sięgniemy do książek, to się okazuje, że kiełbasy to już wspominają jakieś tam litewskie z XIII wieku. Tylko ówczesna kiełbasa to było mięso ze słoniną ubite w garnku na sztywno i zelane woskie. Taka pseudo-konserwa. Także... To są takie, wiecie, no... Takich rzeczy się na tych studiach uczyłem, potem jeszcze sam troszeczkę przy tym dłubałem, no i... Nauczyłem się pewne takie detale wyciągać, nieoczywiste, a w ogóle pisząc operację Dzień Wskrzeszenia, te partie, które dzieją się w XIX wieku, opierały się na gazetach Zepoki. Ja sobie podczytałem gazet Zepoki i poznałem szczegóły, o których książki historyczne milczą, bo po prostu takich styków nie było ciekawe, że dr Bodaszewski zawiesił skrzynki do zbierania starych gazet dla chorych w szpitalu. Jak jesteśmy z czasem? A, no to spokojnie Potem będzie dyżur autografowy Ja jeszcze powiem dwa słowa Żeby sobie wydawać Książki naukowe w Wojstycach Założyłem fundację W najbliższym w planach mamy wydanie Albumu o kościele w Wojcicach Jakby ktoś chciał jakiś datek wrócić po spotkaniu Albo na dyżurze, to tutaj mam takie Śliczne pudełeczko Przejdziemy do Dobrze. Do, do, do. Kolejne pytanie w takim razie. Chyba, że Sala chce o coś zapytać. Ktoś ma? Już. Lepiej. Ja już... A do, do. Ponieważ w jednym z tomów kuzynek było, był wędrowycz a w drugim była jego książka. Czy jest to możliwe, żeby wędrowiec na swoją książkę upadł? Jest to bardzo dobry pomysł. Myślę, że my ten pomysł kiedyś wykorzystamy, ale jeszcze nie wiem, jeszcze nie wiem, czy to, czy to jest. Swoją drogą, to moja książka się znalazła w bardzo dziwnym miejscu. Jeśli kojarzycie film o Popiełuszce, wolność jest w nas. To w jednej scenie książkę wędrowe stoją na półce. Nieźle, nieźle. Mam zasługi w niebie. A to a propos takich spraw, to ja spytam cię o jedną rzecz. Dlaczego zabiłeś? Wspaniałego czarnoksiężnika w kuzynkach. Dlaczego nie? Znaczy, masz na myśli alchemika sędzi no To nie czarnoksiężnik. No dobrze. No dobrze, no nie miałem pomysłu, jak z tego obrać, tego kończy. Tak, tak, Natomiast się... Andrzeju, w kwestii formalnej jeszcze ustaliliśmy Dni Jakuba Wędrowicza, które będą w przyszłym roku... Podaj, podaj datę. Oczywiście. Dni Jakuba Wędrowicza w przyszłym roku będą odbywać się 15, 16, 17 lipca. Zapraszam do Wojsławic. Wspólnie z wójtem Wojsławic wyznaczymy szlak Jakuba Wędrowicza. To będzie można było przejść tym szlakiem pieszo, rowerowo albo autem, jak to woli, gdzie będą wiatki, gdzie będą tablice wyznaczone z tekstami z Jakuba Wędrowicza, gdzie realnie w tych miejscach odbywały się akcje o Jakubie jeśli szlak będzie ruszał, no tak miał A, a bimber będzie. Ale to terenowy. Kiero, kierowca zostanie trzeźwy, reszta nie musi. Dobrze, powiem, że no, troszeczkę się w tych Wojsycach dzieje. W tym momencie ruszyło muzeum regionalne. Mam nadzieję, że do lata nie upadnie. Przekazuję tam trochę rzeczy ze swoich kolekcji, także... Jedna ściana ma być dla mnie i tam będzie, prawda, co, co zobaczyć z różnych takich ciekawych gratów, które przez te lata nas nazgarniałem. E, mamy wydany album, teraz będzie album o Kościele. Jeszcze jedna pani pisze wspomnienia, także... I od strony naukowej się tej mojej nieszczęsnej województwicom przysunę, żeby nie gadali, że tylko szkalowałem i opływałem. Proszę kolej. W takim razie chyba powoli, podziękuję państwu. Dziękuję Tobie. Dziękuję. Wszystkie odpowiednie. Więcej nagrań na www.podcast.on.eu.